Program Trzydźworskich Radia, piątek, 24 kwietnia, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Świat Sportu apeluje o szybką dymisję prezesa PKO u Radosława Piesiewicza. Polscy policjanci pomogli zapobiec atakowi na szkołę w Kanadzie. Mówimy tutaj o pomocy w przygotowaniu tego ewentualnego zamachu. Ludowcy chcą budżetowego wsparcia dla kapel ludowych. Muzyków. Marwo jest mało. Ludzie, którzy się nie angażują w to, ponieważ no nic z tego nie mają. Przedstawiciele ponad 70 związków sportowych zaapelowali o dymisję prezesa PKO-lu Radosława Piesiewicza. Jak tłumaczą, odpowiada on za podpisanie umowy sponsorskiej z upadłą giełdą kryptowalut Zonda Krypto. Ponadto wizerunki sportowców były wykorzystywane w reklamach firmy i służyły do jej uwiarygodnienia. Związkowcy spotkali się na Stadionie Narodowym z kierownictwem resortu sportu. Na miejscu jest Michał Makowski. Powiedz jakie konkluzje Dzień, Dzień Dobry zapadły na tym spotkaniu.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 Ministerstwo Sportu zapowiada pracę nad nowelizacją ustawy o sporcie, która miałaby ograniczyć kompetencje prezesa PKOL. u Chodzi o samodzielne podpisywanie kontraktów czy umów sponsorskich oraz dysponowanie wizerunkiem sportowców. Michał Mokowski, dziękujemy za relację. Policja prosi o pilny kontakt świadków tragicznego wypadku, w którym zginął Łukasz Litewka. Śledcze apelują także do kierowców o nagranie śmiertelnego potrącenia posła Lewicy przez auto osobowe. Jego kierowca został zatrzymany. Premier jest poruszony śmiercią Łukasza Litewki. Wracając z unijnego szczytu na Cyprze, Donald Tusk mówił, że nie znał go osobiście, ale dużo słyszał o jego działaniach na rzecz potrzebujących. No i zawsze robi się strasznie smutno, jak ktoś ginie tak no, niepotrzebnie, żadna śmierć nie jest potrzebna, ale taki dramat jest rzeczywiście bardzo poruszający ten wiek i właśnie jego charakter. Tak, To powoduje, że jakoś chyba cała Polska tak zauważył od lewa do prawa. Ja pomijam jakichś obrzydliwców, którzy ze wszystkiego chcą zrobić y, jakiś własny użytek, ale chyba wszyscy normalni ludzie w Polsce odczuli to jako stratę. Łukasz Litetka miał 36 lat. Planowali atak na szkołę w Kanadzie zapobiegła mu polska policja we współpracy z FBI. Z ustaleń śledczych wynika, że w internecie powstała grupa wymieniających treści związane z przemocą i masowymi zbrodniami. Wśród nich była 17 latka z Polski. Mówimy tutaj o pomocy w przygotowaniu tego ewentualnego zamachu i mówimy o pomocnictwie w przygotowaniu ładunku wybuchowego. No to jest tak zwana bomba rurowa, czyli mówimy tutaj o tak zwanej róże PCV, no i o stroktarzu do tego w jaki sposób można ten ładunek skonstruować. Ta siedemnastolatka Polska kontakty z użytkownikami z terenu Kanady oraz Turcji. Te materiały, które policjanci zabezpieczyli podczas przeszukania jej miejsca zamieszkania, to były przede wszystkim materiały elektroniczne. Jak dodaje rzecznik komendanta głównego policji, Robert Opas, dziewczyna została zatrzymana, grozi jej do 10 lat więzienia. Działacze Polskiego Stronnictwa Ludowego chcą wsparcia finansowego dla zespołów ludowych i składają projekt ustawy. Zgodnie z nim środki na działalność kapel kultywujących lokalne tradycje szłyby z budżetu państwa. Takich zespołów jest prawie 3000 tysiące. Jak mówią członkowie PSL-u, kultura ludowa w globalnym świecie jest teraz niezwykle ważna. W Unii Europejskiej, kiedy te wszystkie społeczeństwa się mieszają, my musimy bardzo mocno odbać o tożsamość narodową, a możemy ją utrzymać tylko i wyłącznie poprzez bardzo mocne wspieranie kultury ludowej. Jeżeli i przeanalizujemy sobie, jak ona wpływa na te postawy patriotyczne, na wychowanie przyszłych młodych pokoleń. Naprawdę jest to jeden z ważniejszych elementów dzisiaj. Dłumaczy wicewojewoda lubelski Andrzej Majs z psl o tym, że wsparcie jest potrzebne, mówi dyrektor muzyczny Koła Aktywnych Kobiet ze Stężycy Krzysztof Jański. Przykładowo jakiejś dobrej firmy instrument, no to jest na przykład klarnet, rzędu pięciu tysięcy, ale później jego utrzymanie też kosztuje. No i przede wszystkim muzyków, których marwo jest mało. Ludzie, którzy się nie angażują w to, ponieważ no, nic z tego nie mają. Projekt ustawy przewiduje przyznanie jednorazowej pomocy finansowej na założenie zespołu, a następnie jego coroczne finansowanie. Klimat. Umiarkowana jakość powietrza koło Poznania i w Starechowicach, poza tym dobra lub bardzo dobra. Ponad połowa energii elektrycznej pochodzi z odnawialnych źródeł. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl Na program zaprasza jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia, autoglas wymienia. Po wieczór pogodny, choć miejscami może się chmurzyć na termometrach od 12 stopni na krańcach wschodnich do 18 na Kujawach. Pomorzu i w Wielkopolsce chłodniej, na wybrzeżu około 10. Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia. Autopromocja.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 Ola la w Leruala majówka właśnie trwa. Jak majówka, to promocje na produkty do ogrodu. Teraz 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 zł na meble ogrodowe, grille, deski tarasowe, maszyny, narzędzia i oświetlenie do ogrodu wydajesz. Ola la jak majówka, to tylko z Leruła. Regulamin w sklepach i na leruamerlau.pl.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 10 minut z bardzo przystrzyżonym wąsem po godzinie 15 w piątek. I to w piątek, szanowne i szanowni, szczególny, bo najzwyczajniej mamy czas komedy. Dzień dobry, mówi Michał Margański, kłaniam się nisko. W donacji trójki. Mówię, że mamy czas komedy, bo przypomnę, wczoraj minęła kolejna rocznica jego śmierci a w poniedziałek kolejna rocznica urodzin, 95. w tym roku. Dziś zapraszam Państwa do archiwum, do sklejek wywiadów, muzyczno-filmowych maszapów i całej historii opisującej krótkie życie tego wyjątkowego kompozytora, muzyka i jazzmena, jakim był Krzysztof Komeda-Trzciński. Usłyszymy sporo opowieści o nim i niestety w większości będą to opowieści osób, których już nie ma. Pozostały jednak nagrania, które pomagają pamiętać. A nasz wspólny czas rozpocznę od wizyty na Mazurach, gdzie kręcono nur w wodzie Romana Polańskiego. Film z muzyką komedy. Czy pamiętają Państwo taki kadr z tego filmu? Piękna łajba, piękna pogoda, no i Leon Niemczyk, studiujący mapy. To jedna z kompozycji Krzysztofa Komedy z filmu Nóż w wodzie, czyli pełnometrażowego debiutu Romana Polańskiego. Ale ja dziś o jazzmenie, który skomponował muzykę do ponad 60 filmów. Za życia wydał 9 długogrających płyt. Jako muzyk wywarł istotny wpływ na ukształtowanie się oryginalnego stylu określonego mianem polskiej szkoły jazzu. Z wykształcenia był lekarzem, porzucił jednak wyuczony zawód, by na stałe zająć się muzyką. Nie wierzyła moja mama, która sama lekarzem, że on jest lekarzem. Tak w jednym z wywiadów mówiła o swoim mężu Zofia Kometa-Trzcińska. Bo Jadzisz może lekarz zrezygnować z pracy w klinice laryngologicznej i grać na tym życiu? Mając niespełna 30 lat odnosił już sukcesy na międzynarodowych festiwalach. I Tomasz Stańko Marzeniem był grać komedą, który miał dla mnie zdecydowanie największą reputację Wśród polskich artystów jazzmenów. Prowadził typowy jazzowy tryb życia A do tego był dowcipny Miał poczucie humoru nieludzkie I bardzo lubił i podowcipkować I narozrabiać od czasu do czasu Mówi Jan Ptaszny-Wróblewski Jego specjalnością były między innymi Długie, długie posiady Nierzadko zakrapiane alkoholem Wokół Krzysztofa Komedy zawsze było sporo kobiet Tak, był że jest taka przywara męska Ja to traktowałam w stosunku do tych pań Jako nielojalność, bo przecież one jak się wdzierały Do mnie do domu, to one pod pretekstem że są moimi przyjaciółkami, prawda? Pod koniec życia skomponował kołysankę Do filmu Romana Polańskiego Dziecko Rozmary Która wyniosła go na wyżny popularności ta kołysanka już szła w radio. Prawdopodobnie to chodziło o reklamę, prawda? I myśmy jeździli samochodem otwartym i myśmy cały czas słyszeli z tych wszystkich samochodów dobiegających tą kołysankę rozmawiać z drzwi, Więc Krzysztof był zachwycony, był szczęśliwy i dumny. mi ja, popatrz, ja, moi. Zmarł w skutek nieszczęśliwego wypadku 23 kwietnia 1969 roku. Jeśli dobrze liczę, 57 lat od śmierci i 95 lat od chwili urodzin. Ostatni tydzień kwietnia to czas kumedy. towarzystwa, miłośnik sztuki, lekarz i amator dobrych samochodów. Wybitny kompozytor i jazzman. Sam mówił o sobie perryży Koternoga. Krzysztof Trzciński urodził się 27 kwietnia 1931 roku w Poznaniu. Tam też ukończył gimnazjum. Od maleńkości pasjonowała go muzyka. Jako kilkulatek oznajmił, że zostanie wirtuozem. W wieku 8 lat został przyjęty do konserwatorium muzycznego, jednak wojna przerwała tę edukację. Po maturze postanowił, że będzie studiować medycynę. Nie była to jednak decyzja podjęta samodzielnie. Ponieważ utarło się takie powiedzenie, że z prawdziwego artyzmu to człowiek się sztuki, człowiek się nie utrzyma. No i on uległ wpływu matki, poszedł na to medycynę i rzeczywiście był dobrym studentem. Praktyki odbywał w klinice laryngologicznej, a po skończonych zajęciach zgłębiał teorię muzyki i grę na fortepianie. Interesowała go wówczas muzyka rozrywkowa i taneczna. Wszystko to działo się bez żadnych powiązań. Z jedyną szkołą to było radio. Tak w jednym z wywiadów mówił o tamtych czasach Krzysztof Trzciński. No i później kontakty z powstającymi środowiskami jazzowymi w Krakowie. To był Matuszkiewicz, Czeskowski i tak dalej, Włodzi, Sobociński. W tym czasie Trzciński posługiwał się już swoim pseudonimem artystycznym. Używał go z powodu niechęci do jazzu, widocznej zwłaszcza w środowiskach prawniczych czy lekarskich. Pseudonim Komeda pochodzi jeszcze z czasów, kiedy był harcerzem. Na namiocie miało być napisane Komenda. Mówi Duduś Matuszkiewicz. A na, zrobili napis Komeda, po prostu jedną literę opuścili i od tego czasu on się zaczął nazywać Komeda. Pierwszy ważny występ komedy miał miejsce w trakcie festiwalu jazzowego w Sopocie. Komeda Sextet, bo tak nazywał się jego zespół, zaprezentował wyłącznie jazz nowoczesny, co było dużym zaskoczeniem dla publiczności. No niewątpliwie to był pierwszy koncert seksetu Komedy, oczywiście na festiwalu w Sopocie, gdzie sukces był zaskoczeniem kompletnym mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Krzysio zadziałał strasznie ryzykancko, decydując się po pierwsze, że będziemy grali tylko nowoczesny jazz. Żaden zespół na żadnym koncercie wtedy nie mógł grać tylko nowoczesnego jazzu, musiał również przedstawić część Dixielandową. Ale to zostało poprzedzone zapowiedzią, że sekstet komedy prezentuje twórczość ambitną, przeznaczoną wyłącznie dla koneserów, no więc przypuszczam, że żaden człowiek na sali nie chciał się nie okazać, koneserem, tylko klaskał. Tym niemniej było to zaskoczenie ogromne. W skład sekstetu komedy oprócz Ptaszyna Wróblewskiego, który po przygodzie z fortepianem teraz zaczął grać na saksofonie barytonowym, wchodzili Stanisław Pludra na saksofonie altowym, na wibrafonie wypożyczonym za cenę wybudowania kurnika Jerzy Milian, na kontrabasie Józef Stolarz, na perkusji Jan Zilber i na fortepianie Krzysztof Komeda. Sięgnijmy więc, może teraz, po utwór skomponowany i grany. Właśnie w tamtym czasie. Przed nami moja ballada. elegancka. Moja ballada, skomponowana na początku lat 60. i zarejestrowana w listopadzie 1961 roku. Wróćmy może do, do tego awangardowego pomysłu komedy na, na muzykę. Do pomysłu, o którym wspominał przed chwilą Jan ptaszyn Wrublewski. Otóż w jednym z wywiadów, które Krzysztof Komeda udzielił Polskiemu Radiu, słychać, jak wielkim przełomem była nowa koncepcja mistrza. Nie była to sprawa prosta. Po pierwsze dlatego, że, że jazz w ogóle raczkował jeszcze w PRL-u, a po drugie, no ale może tę kwestie wyjaśni sam mistrz Krzysztof Komeda-Trzciński. Oczywiście wtedy właściwie wszyscy jazzmeni grali jazz tradycyjny. Lepiej czy gorzej, ale graj na przykład zespół Melomanów. Grał i tradycyjny jazz, i tak zwany wtedy bebop, który był właściwie początkiem jazzu nowoczesnego. Z tym, że y, właściwie y, gdy wystartowałem ze swoim zespołem na pierwszym festiwalu, w Sopocie był to już jazz nowoczesny wyłącznie. No mnie widocznie to najbardziej odpowiadało, interesowało i wiedziałem, że to jest jedyny kierunek dla mnie. Najbardziej się mogę w tym wypowiedzieć. Najbardziej się mogę w tym wypowiedzieć. Najbardziej się mogę w tym wypowiedzieć. To wszystko. Się mogę w tym wypowiedzieć. I tutaj proponuję, żebyśmy zrobili pewien przeskok czasowy, aby przejść do okresu, do czasu tworzenia jednej z najważniejszych płyt w historii polskiego jazzu. Czy wiedzą już Państwo, o jakim albumie mowa? Legendarna Katorna z płyty Astigmatic, nagrana w Warszawie w grudniu 1965 roku. Na trąbce Tomasz Stańko, na saksofonie altowym Zbigniew Namysłowski, Krzysztof Komeda, fortepian Ginter Lenz kontrabas, a na perkusji Rune Kalson. Mój zespół właściwie jest nietypowym tworem, ponieważ dwóch muzyków stale zamieszkuje w Polsce, natomiast dwóch. Mieszka za granicą, w razie przebywa. Gram z Tomaszem Stańko, który mieszka w Krakowie, no a perkusistą jest Rune Carlson, Szwed. Także granie w Polsce w tym zestawie jest możliwe wyłącznie chyba tylko na jamboree, kiedy mi się udaje ich ściągnąć. Natomiast za granicą gramy najczęściej w tym zestawie. Był rok 1965. Zanim jednak doszło do nagrania prezentowanej przed chwilą płyty Astigmatic, którą Państwu przypomniałem z czarnej 12-calowej płyty winylowej wydanej w serii Polish Jazz, Krzysztof Komeda opuścił Poznań i nagrał swoją pierwszą długo grającą płytę, która przypieczętowała początek wspaniałej, ale jakże krótkiej kariery. Początek lat 60. to czas, w którym nasz dzisiejszy bohater zaczyna odnosić międzynarodowe sukcesy. To również okres, w którym Krzysztof Trzciński zaczyna równocześnie być wziętym jazzmenem i kompozytorem muzyki filmowej. Utwór słyszany w tleność tytuł Crazy Girl i pochodzi z pierwszej płyty naszego Jazzmana, wydanej w 1962 roku. Wtedy mieszka już w Warszawie i współpracuje z wieloma wybitnymi postaciami polskiej kultury. Między innymi z Agnieszką Osiecką. Ja chyba pierwszy raz widziałam Krzysia komedę w hybrydach, kiedy grał tam wieczorami czy, czy, czy po nocach. Pamiętam e, pamiętam jego ruchy, pamiętam, że on jak nie ogarnął całej klawiatury, nie szalał po tej klawiaturze jak panowie, którzy grają na konkursach Chopinowskich, tylko właśnie przeciwnie, tak jak gdyby zgarniał te klawisze, jak gdyby pielęgnował je i pielęgnował muzykę cichutko, jak gdyby tak zgarniał, zgarniał na kubkę małe kurczaczki. lat 60. to również czas, w którym nasz bohater bierze udział w kolejnych krajowych festiwalach jazzowych, odnosząc spektakularne sukcesy. Informacje o jego zespole zaczynają się również pojawiać za granicą, skąd przychodzą kolejne zaproszenia. Pierwszy jego wyjazd na zachód to był jeszcze przez studentów. do rob na festiwal zespołów wszystkich. Tak w jednym z wywiadów relacjonowała tamte czasy Zofia Komeda. To chyba był 60 albo 61 rok 60 chyba. I zachował się kompletnie nieświadomie, bo się tym nie orientował, bo z gry przecież zabrał Jasia Byczka, który był kontrabasistą wtedy, i pojechał do Romka Oleńskiego, do Paryża, i nagrał mu tam muzykę do krótkiego filmu. A tygodniu sobie wrócili do Polski. Moskwa, Kopenhaga, Paryż i Sztokholm to miasta odwiedzane w owym czasie przez komedę. Muzyka, który bardzo szybko wspinał się po szczeblach kariery. W 1963 roku Trzciński zaprasza do swojego zespołu Tomasza Stankę. Miałem 20 lat, byłem młody, było właściwie troszeczkę moim marzeniem, jeśli grać z polskimi muzykami, no to marzeniem było grać z komedą, który miał dla mnie zdecydowanie największą reputację wśród polskich artystów jazzmenów. No i właściwie troszeczkę przez rekomendację Michała Urbaniaka, to był 63 rok, debiutowałem w nim na festiwalu w w Warszawie, to było jak gdyby dla mnie niesłychana nobilitacja i właściwie mnie wprowadziło momentalnie w świat europejskiej muzyki jazzowej. Mimo iż komeda w tym czasie był już znanym i cenionym jazzmanem, polska krytyka muzyczna niejednokrotnie sceptycznie podchodziła do jego projektów. W 1963 roku na rynku pojawiły się tjudy baletowe. W Polsce uważano, że to kiepski projekt z kolei na zachodzie. Po raz kolejny mówiono o geniuszu naszego kompozytora. Wśród wielu utworów tworzących owe etiudy pojawiła się również kompozycja, w której Komeda postanowił wykorzystać kobiecy głos. Miał być to jednak głos pozbawiony słów. Do zrealizowania tego projektu zaprosił Wandę Warską. Jeśli ktoś szuka źródeł słynnej ballady Komedy wykorzystanej w jakże znanym filmie, o którym dziś jeszcze będzie mowa, to bardzo proszę. To właśnie ten utwór. Wanda Warska i jedna z kompozycji tworzących etiudy baletowe. Przejdźmy może teraz do muzyki pisanej przez Krzysztofa Komedę właśnie do filmów. Czy taśma jest już założona na projektor? Tak? No to zaczynamy. Zaczęło się to tak, jak zaczynają się tego rodzaju historii. Najzwykle w świecie. Przepraszam pana, gdzie jest ulica Długa? Oto fragment filmu Janusza Morgenstern'a Do widzenia do jutra, do którego nasz dzisiejszy bohater skomponował muzykę i nawet wystąpił w jednej ze scen. Był rok 1960. Kariera Krzysztofa Komedy nabierała rozpędu. Zaczęły pojawiać się kolejne zlecenia na komponowanie muzyki do filmów. Jeden z nich został nawet oparty o biografię Krzysztofa Komedy. z dawnych wieków zamykali się szukać skarbów, leków, Ale wow. My niewinni młodzi czarodzieje, ale szukajmy ich, aby otworzyć własne swe nadzieje. Piękna. Cześć. To oczywiście niewinni czarodzieje Andrzeja Wajdy. Jest to historia przypadkowego spotkania młodego lekarza, w którego wcielił się Tadeusz Łomnicki i dziewczyny, w postać której wcieliła się Krystyna Stypułkowska. Para poznaje się w piwnicy jazzowej i spędza ze sobą noc. Uważam, Bazi, że jesteśmy pokoleniem zupełnie wyjątkowym. Nie sądzisz? Nic mnie to nie obchodzi. A co ciebie obchodzi? Wygodne buty, dobre papierosy, dobre skarpetki. Lubię leżeć nawet sam. A jazz? Tam też był muzyk jazzowy, z tym że perkusista, a równocześnie lekarz. Z tym że nie laryngoloka sportowy. Tak, o kulisach powstawania filmu Andrzeja Wajdy opowiadała w jednym z wywiadów Zofia Komeda. Łomnicki się zrobił pod Krzysia, pożyczył czarny sweter Krzysztofa, nosił go na sobie, żeby się tak czuć tę rolę, kazał się oszczyć tak jak Krzysztof i utlenić sobie no, włosy. No i chciał czarne spodnie pożyczyć i byliśmy przerażeni, bo sweter miał jeden Krzysztof, a spodnie dwie pary czarnych, bo się na czarno chodziło, taka była moda. Egzystencjonalizm, tak. I pomyślałam sobie, Boże, jak odda te spodnie jeszcze Łomnickiemu, bo ten sweter, to coś 2,5 miesiąca on nosił. Został już bez swetra, ale no, nie, nie przyszło nam na mnie, żeby to powiedzieć komuś wtedy, bo wtedy to była dosyć dla nas cydliwa rzecz. Niewinni czarodzieje to jeden z niewielu filmów, w których możemy zobaczyć Krzysztofa komedę. Scena zarejestrowana na tyłach Nowego Świata. Tadeusz Łomiński pyta naszego bohatera: Ty. No, powiedz mi, jakie są trzy cnoty ewangeliczne? To już koniec. Wiara, nadzieja, miłość. Ale nie dużo. Cześć. Cześć. No to cześć. Przed nami temat z filmu Niewinni Czarodzieje Andrzeja Wajdy. Krzysztof Komeda i jego kwartet. W 1964 roku na ekrany polskich kin wchodzi film Prawo i Pięść Edwarda Skurzewskiego. Muzykę do tego filmu stworzył oczywiście nasz dzisiejszy bohater. Słowa z kolei napisała Agnieszka Osiecka, która tak relacjonowała tę współpracę. W zasadzie mogliśmy napisać tę piosenkę siedząc spokojnie w domu, ale panowie reżyserowie uparli się, że my musimy przyjechać do Torunia. Prześ był mrukiem, miał takiego małego Volkswagena, Garbusa, bardzo typowego dla lat 60. i jechaliśmy sobie tym Volkswagenem z Warszawy do Toruna. Przyjechaliśmy tam. Ale jakoś nikt nam nie umiał wytłumaczyć, o co chodzi. A zasada była taka, przyjedźcie, to poczujecie atmosferę planu. Wreszcie Hoffman, czy Skórzewski, tak się bardzo spiął i powiedział tak, mamy dla was pomysł, taką napiszcie piosenkę, żeby było kanto i refren. Nic, nic, nic z tego nie zrozumieliśmy, wsiedliśmy w tego z Volkswagena i znowu jechaliśmy, jechaliśmy, jechaliśmy, strasznie nudno. I wreszcie gdzieś pod Warszawą Krzyś powiedział, słuchaj, ja ci coś powiem. Ty... Zrób tekst pod Dżawę, ja zrobię muzykę pod western i to będzie to, o co im chodzi. Chleby się w piecach nam. I w ten sposób, po właściwie dwóch dniach chyba, powstała nasza piosenka W Nim Stanie Dzień, którą później śpiewał Edmund Fetting. I dokładnie muszę powiedzieć, ta piosenka odpowiada tej estetycznej zasadzie, którą Krzysztof wymyślił. To znaczy, to jest właśnie taka rosyjsko-amerykańska piosenka, czyli polska piosenka. Cztery lata później powstaje najbardziej znany utwór naszego bohatera. Od początku 1968 roku Komeda pracuje nad muzyką do filmu Dziecko Rozmary. Praca Komedy wyglądała mniej więcej w ten sposób, że komponował on najważniejszy szkic. Do całego dzieła następnie konfrontował to wszystko z muzykami. Poza komponowaniem jeździł również na wiele koncertów, dając nawet dwa międzynarodowe tournée. W trakcie jednego z takich wyjazdów Komedę pilnie poszukiwał Polański. Nie wiem dlaczego, ale Romek szalał, koniecznie chciał jak najszybciej ściągnąć do Kalifornii, jak kręcił Rozmai Bebi. Tak w jednym z wywiadów mówiła Zofia Komeda. Także nawet myśmy w październiku byli w Jugosławii, ponieważ już było zimno, tośmy już byli przy samej Albanii, tam już gdzie najdalej, gdzie było jeszcze dosyć ciepło, można było się kąpać. Nawet tam na spagatu znaleźli, że szybko wracać, koniecznie, polański musi już. Kiedy tylko komeda pojawił się w Los Angeles, przystąpiono do nagrywania ścieżki dźwiękowej. Stała nagrana muzyka do filmu. Don Ellis nagrywał ze swoją orkiestrą, ale film jeszcze nie był wyświetlany. I ta kołysanka już szła w radio. Prawdopodobnie to chodziło o reklamę, prawda? Tam się jeździ otwartymi samochodami. I ten Pop Twenty czy jakaś tam jest taka, taka radiostacja, która daje ty, cały czas na okrągło te pierwszych 40 czy tam pierwszych 20 kompozycji, które są na topie najważniejsze. I myśmy jeździli samochodem otwartym i myśmy cały czas słyszeli z tych wszystkich samochodów, dobiegająco koły Sanger od z Bebi. Więc Krzysztof był zachwycony, był szczęśliwy i dumny, Mówi, ja, popatrz. Moi, moi. Przed państwem kołysanka z filmu Dziecko rozmary, którą śpiewa moi. Mia Farrow, główna aktorka z tego filmu. To był czas komedy. Audycję zrealizował Krzysztof Sagan, a o pianiście, kompozytorze i jazzmanie opowiadał fan Michał Margański. Dziękuję za ten czas i do usłyszenia. Autopromocja Po siedmiu latach doczekaliśmy się ich drugiej płyty i koncertów trójce. Myślę sobie, że to nic. No ja myślę, że jednak coś. Będzie pieniądze.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 Dani z Kaufland Kart Extra? Tak, od 30% taniej z Kaufland Card Extra, a papryka czerwona tylko 9,99 za kg z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam, Kaufland.